W Polsce tak mi dopomóż Bóg. I prezydenta Trumpa w Waszyngtonie. Byliśmy na konferencji SIPAC w Stanach Zjednoczonych, a następnie zorganizowaliśmy SIPAC Poland w Rzeszowie. Za wspólny rok podziękowaliśmy Państwu wystrzałowym Sylwestrem w Chełmie. To wszystko dzięki Wam, naszym widzom. Razem tworzymy dom wolnego słowa. Dom, który dziś znajduje się na celowniku obecnej władzy. Zmowa na rynku reklam sprawia, że nie możemy w pełni realizować naszych celów. Dlatego potrzebujemy Państwa regularnego wsparcia. Dzięki Państwa regularnemu wsparciu stworzyliśmy ultra nowoczesne studio wyposażone w kamery roboty, slidery nowoczesną ścianę LED i wiele innych rozwiązań, które pozwalają nam mówić prawdę bez kompromisów. Wspierajcie nas regularnie, składając stałe zlecenia w swoim banku na poczcie albo u swojego listonosza. Prosimy o wpłaty na konto Telewizji Republika. 90 12 40 60 03 11 11 00 10 69 60 74 76 zatytułowane Darowizna na rzecz Telewizji Republika. Robimy to dla Państwa i tylko z Państwa pomocą będziemy mogli istnieć dalej. Łącz prawdę. Jest Republika. Jeśli nie zdążyli Państwo obejrzeć swojego ulubionego programu lub wiadomości, zapraszamy na kanał YouTube Republiki. Znajdą tu Państwo wszystkie nasze programy, a dodatkowo mogą zostawić komentarz lub wziąć udział w dyskusji na czacie. Idziemy z duchem czasu, prawda? Dołączcie do grona ponad 1,5 miliona subskrybentów kanału i bądźcie zawsze na bieżąco. Zapraszamy. Już od 13 lat na antenie polityczna kawa to jeden z najważniejszych publicystycznych programów w Polsce. Od poniedziałku będzie to program w nowej formie i z nową porą emisji. Co tydzień w poniedziałek o 18 na antenie Republiki to gabinet Sakiewicza. Nie tylko musiał być zespół, nie tylko musieli być ci, którzy kolportują, propagują, tworzą, ale przede wszystkim musieli być odbiorcy. Nie ma mediów bez odbiorcy. Gdyby nie chcieli tego czytać potem słuchać, oglądać, to by tego nie było. Sukces Republiki, czyli to jest w tej chwili największy sukces, no, który uważam też za największy sukces swojego życia. E... To jest Republika. Dom wolnego słowa. Jeszcze po dziesiątej i po jedenastej. Tak proszę Państwa wspólnie, jeżeli Państwo oczywiście się zdecydują i świadomie te decyzje podejmą, spędzimy wspólnie poniedziałkowe przedpołudnie. Dzień dobry, witam Państwa, witam w Państwa i swoim imieniu naszych gości. Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Paweł Lech, radny niezrzeszony. Dzień dobry dzień Panie dobry. Pawle. Doktor Kida, Oskar, Wolni Republikanie. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. I Konrad Wiślicz-Węgorowski, Partia Razem. Dzień dobry dzień panie dobry, Dzień dobry, państwu. Panowie, to od czego zaczynamy? Ja proponuję zacząć tak błyskawicznie od naszego y, poziomu obronności i uzbrojenia. Pokażmy te informacje z Defense24. Polska amunicja wycofała się z postępowania dotyczącego dostaw amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm dla sił zbrojnych RP w ramach programu SAFE. Jak nieoficjalnie ustalił portal Defense24, decyzja była podyktowana oceną, że realizacja kontraktu w wymaganym czasie jest niemożliwa. To nawet wydaje się racjonalne, bo w określonym czasie nic nie jest możliwe, patrząc na niedobory i sprzętu i uzbrojenia. Pan poseł Smoliński. No nie wiem, jak to można w ramach programu SAFE robić, bo jeszcze umowa nie jest podpisana, więc nie wiem, z czego oni się wycofali, ponieważ no, rząd zdecydował, że wicepremier i y, Kosiniak-Kamysz, obydwa i plus jeszcze minister Domański tak, Domański, tak, mieli podpisać. Pamiętam ten Ale wniosek. Tej umowy jeszcze nie ma. Nie ma, no właśnie, no nie. umowy nie ma. Pamiętam, jak był ten, to pismo, nawet mam tutaj y, właśnie ten wniosek, y, do Sejmu, że konieczność wejścia w życie projektu wymiany ustawy przed marcem 2026, kiedy jest planowane zawarcie umowy pożyczkowej z Komisją Europejską. To już w marcu 2026 miała być zawarta umowa, no mamy już drugą e, no nie, dekadę, drugą dekadę, Aha, drugą do. dekadę e, kwietnia umowy nie ma. Więc nie wiem z czego, chyba że zrezygnowali z potencjalnej możliwości, bo byli pewnie ujęci, tu nie mogę mówić o kwestiach no, tajnych. No byli ujęci na 10 miliardów złotych, Właśnie Tam, wszyscy o tym wie. W kwestiach tajnych, natomiast jak przeglądałem te dokumenty i mam tutaj akurat, mh, zabrałem ze sobą wszystkie dokumenty związane z tym sejfem, to jeżeli polskie firmy miały to zrealizować, to umowa musiała być zawarta do końca maja tego, znaczy do 30 maja, nawet nie do 31, to do 30 maja tego roku, więc jakieś nie wiem, na jakiej zasadzie te negocjacje tam są prowadzone, no bo to byłoby sprzeczne z prawem, skoro nie ma podstawy prawnej, bo nie ma umowy, a jakieś umowy czy negocjacje są prowadzone. Będziemy to badać niewątpliwie. Mam nadzieję, że do tego dojdzie w przyszłym roku, że będziemy mieli taką możliwość badania tej sytuacji. Natomiast rzeczywiście no, znamy sprawę pana prezesa Poncyliusza, który no, jest prezesem spółki, która nie ma żadnej zdolności produkcyjnej yy, i Polacy yy, no, nie ma możliwości, żeby wydać w Polsce do 30 maja 160, bo tam było 89%, to około 150 kilka miliardów złotych. Nawet w ciągu tych czterech lat no bo cały Oczy, program... Pan, wydać można, tylko pytanie, co dalej? No właśnie, no to jeżeli musimy na siłę wydać, no to wydajemy na to, co możemy kupić, a nie na to, co jest nam potrzebne. A my takiego programu nie chcemy, dlatego chcemy swój program, żeby realizować to, co jest nam potrzebne, a nie to, co możemy na dzisiaj kupić. Panie radny. Panie dyrektorze, oczywiście em, odnosząc się też do słów mojego przedmówcy, no amunicja jest e, priorytetowa, to jest to, co jest najważniejsze. I... Obserwując konflikt ukraińsko-rosyjski widzimy, że właśnie tej amunicji 155 mm w Europie zdecydowanie brakuje i trzeba tutaj położyć nacisk na to, żeby jak najszybciej produkcja ruszyła na zdecydowaną większą skalę niż dzisiaj. Jeżeli spółka Polska Amunicja wycofuje się z podpisania umowy, widocznie warunki są takie, że nie może jej spełnić. Pytanie, kto w tej chwili w Polsce będzie w stanie spełnić warunki takie, A jeżeli a żeby... nie w Polsce, to trzeba się jakoś ratować. Panie redaktorze, jeszcze raz powiedziałem, amunicja jest podstawowym. Nie, nie, to wiemy. Nawet pan to ujął w taki tak. ładny sposób, że jest priorytetowa. To jak pan sądzi, kto w takim razie będzie nas ratował? Ja mam nadzieję, że z jednej strony fabryka, która w tej chwili w Polsce jednak jest budowana szybko swoje moce produkcyjne zwiększy. Z drugiej strony wszędzie na zachodzie i na wschodzie, w Korei, tam gdzie dzisiaj jest premier, mam nadzieję, że zakupy będą mogły być także realizowane. No dobra, ale wie pan, to taka a propos tej wizyty pana premiera w Korei, gdzie pan premier nawet zdaje się te nasze wzajemne relacje stosunki z Koreańczykami, podniósł do maksymalnie, maksymalnie wysokich, to tylko tak na marginesie przypomnę, że Koreańczycy mieli u nas budować elektrownię atomową, ale się wycofali. Jednocześnie ze względu na zakupy K2 i K9 w Korei Południowej, na tak strasznie wysoko oprocentowany kredyt, nie? o którym tak Platforma Obywatelska dość ochoczo i chętnie mówiła, mieliśmy zacząć budowę polskiego, polsko-koreańskiego czołgu. No to... Mija już 2,5 roku, a o produkcji ja nie słyszałem. Pan coś słyszał? No właśnie tutaj jest problem, bo Rumuni potrafili podpisać umowę, w ramach której na terenie Rumunii te czołgi i armatochaubice częściowo są produkowane. Ta umowa podpisana za czasów rządu PiS z jednej strony jest oprocentowana na 6%, a z drugiej strony żadne elementy tego kontraktu nie obejmują produkcji w Polsce. Ale mamy też dobre, dobre jakby tutaj wyrażenia, wspomnienia z, ze współpracy z Koreńczykami. Nie, to, to pierwsze... To pierwsze, to pierwsze tramwaje, e, które nie, prawda, na terenie ja nie się w Warszawie jeżdżą, zostały prawda. właśnie Jak zakupione u Koreańczyków jako pierwszy wielki, duży kontrakt między naszymi państwami. Nie wierzę, Mam nadzieję, że to była przetarta ścieżka. Nie we współpracy. Nie wierzę. Jeżeli Dlaczego pan, pan zestawia wierzy? tramwaje z obronnością, to to jest Ale to jest już... ten sam koncern, panie redaktorze. No to co stoi no, na przeszkodzie, żebyśmy... To jest że wielki nie... koncert koreański, który rozpoczął współpracę z Polską od dostarczenia tramwajów dla Warszawy. Następny kontrakt, to jest właśnie ten kontrakt, który... Ale m... zaraz my, czyli przepraszam. Czyli zakup no, tak. armatochaubic i czołgi, panie, panie, czołgi. czołgi armatochaubice miały być spolonizowane, produkowane w Polsce. Tak jest. dlatego. No no Dlatego i między innymi zapłaciliśmy dosyć zostało zdrowo. i nie zostało to Dlatego. wprowadzone i nie Dlatego. jest to realizowane, no ale no myśmy a fabryki w Rumunii już to realizują. Myśmy utracili władzę, to jak mogliśmy to wprowadzać? No? Ale za czasów państwa władzy tego nie zrobiliście. Panie radna, Pomysł. gdyby pan był jeszcze uprzejmy, bo już tak, jeżeli jesteśmy w, na tym levelu, czy w tym levelu absurdu, yy, to Przepraszam, to niby rząd Pisu zgodził się na to, żeby Koreańczycy dostarczyli tramwaje do Warszawy? Nie. nie. A, tramwaje dla To Warszawy, dobrze, że mnie pan uspokoi. Tramwaje Naprawdę. dla Warszawy zostały zakupione jeszcze za czasów poprzedniej prezydent miasta stołecznego Warszawy i to było przetarcie ścieżki między biznesem polskim, rządem polskim a rządem koreańskim, który jakby widząc dobre relacje i pozytywne działania, zdecydował się też i na ten kontrakt z tym samym koncernem. Jeszcze raz podkreślam, to jest ten sam koncern, który no, zajmuje się w Korei realizacją takich poważnych, dużych kontraktów. Czyli tak, oprócz jachtów bojowych, które zostały sfinansowane z KPO, mamy jeszcze tramwaje bojowe. Jest rewelacja, panie doktorze. Panie redaktorze, jak słuchałem tego komunikatu, którym otworzyliśmy dzisiejszy program, to przypomniał mi się taki cytat, z bardzo dobrego filmu, który słynie z polskiego dubbingu, czyli Asterix i Obelix Misja Kleopatra, i tam jeden z bohaterów mówi niesamowita sprawa. Dziwne, nie? No kto mógł przewidzieć, proszę Państwa, że do maja nie będziemy w stanie wydać tych pieniędzy na, na ten cel? No kto, kto mógł na to wpaść? No Tylko, że proszę Państwa, no jednak to, że polska fabryka, która jest dopiero w budowie, jeżeli ona faktycznie jest w budowie, bo raczej jest w planowaniu, nie wyrobi się do maja z produkcją tego, to raczej było wiadomo. To, że ten Koncern, o którym mówi pan radny, który jak rozumiem dostarczał Trzaskowskiemu jego słynną telekomunikację miejską, nie będzie mógł tego realizować, również jest wiadomo dlatego, że środki z programu SAFE, który jak słusznie zauważył pan poseł jeszcze nie wszedł w życie, nie mogą być wydawane na produkcję poza Unią Europejską, więc koreańska produkcja nie może zostać sfinansowana z SAFE-u. Więc kto nam zostaje, no pan redaktor doskonale wie, ja wiem, bo oczywiście amunicję musimy mieć, to jest priorytet. No ale będziemy ją kupować od tych, którzy ją mogą produkować, a mogą ją produkować w tym momencie głównie Niemcy.